W Wigilię Bożego Narodzenia Harry poszedł do łóżka, rozmyślając o wszystkich jutrzejszych pysznościach i zabawach, ale nie oczekując żadnych prezentów. A jednak, kiedy obudził się rano, zobaczył stosik paczuszek w nogach swojego łóżka. — Wesołych Świąt! — mruknął Ron sennym głosem, kiedy Harry wygramolił się z łóżka i założył szlafrok. — Nawzajem — odpowiedział Harry. — Widziałeś? Dostałem prezenty. — A czego Czego się spodziewałeś, pietruszki? Powiedział Ron poglądając na swój stos, który był trochę większy Harry chwycił paczuszkę leżącą na wierzchu Zapakowana była w gruby, brązowy papier, na którym niewprawna ręka wypisała Dla Harego od Hagrida W środku był dość toporny, drewniany flecik Hagrid musiał go sam wystrugać. Harry dmuchnął weń, a flet wydał dźwięk podobny do krzykusowy. Druga mała paczuszka zawierała kartkę. Otrzymaliśmy wiadomość od ciebie i przesyłamy ci prezent bożonarodzeniowy od wuja Wernona i ciotki Petunii. Do kartki przyklejona była taśmą moneta pięćdziesięciopensowa. – To miłe – rzekł Harry. Ron był bardzo zafascynowany monetą. – Ojej, co za kształt! To są pieniądze? Możesz ją zatrzymać – odpowiedział Harry, śmiejąc się z jego zdumienia. – Hagrid, ciotka i wuj, więc od kogo ta reszta? – Chyba wiem, od kogo jest ten, powiedział Ron, rumieniąc się i wskazując na niezbyt porządną paczkę. Od mojej mamy. Powiedziałem jej, że nie spodziewasz się żadnych prezentów i... Och, nie, jęknął. Zrobiła ci sweter Wesleyów. Harry rozerwał paczkę i wyjął gruby, robiony na drutach szmaragdowo-zielony sweter i duże pudło domowych krówek. — Co roku robi nam swetry — westchnął Ron i rozwinął swój — a mój zawsze jest kasztanowy. — To naprawdę bardzo miłe z jej strony — rzekł Harry, próbując krówki, która okazała się bardzo smaczna. Kolejny prezent też zawierał słodycze — wielkie pudło czekoladowych żab odhermiony. Pozostała już tylko jedna paczka. Harry wziął ją do ręki i pomacał. Była bardzo lekka. Rozwinął ją. Coś wiotkiego i srebrno-szarego zsunęło się na podłogę i leżało tam połyskując i migocąc. Ron wydał zduszony okrzyk. — Ojej, słyszałem o tym! — wyszeptał, wypuszczając z rąk pudełko fasolek wszystkich smaków odcherniony. Jeśli to jest to, o czym myślę, to naprawdę wielka rzadkość i bardzo cenny prezent. — Co to jest? — Harry podniósł z podłogi lśniącą srebrzystą szatę. Była dziwna w dotyku, jakby tkanina była wykonana z wody. — To peleryna niewidka — powiedział Ron z przejęciem. — Jestem prawie pewny. Przymierz ją. Harry zarzucił płaszcz na ramiona, a Ron wrzasnął krótko. — Tak, spójrz w dół! — Harry spojrzał na swoje stopy, ale stóp nie było. Podbiegł do lustra. Zobaczył swoje odbicie, ale była to tylko głowa, zawieszona w powietrzu. Naciągnął pelerynę na głowę i odbicie całkowicie zniknęło. — Tu jest jakaś kartka! — zawołał Ron. Harry zdjął płaszcz i chwycił list. Napisany był wąskim, pełnym zakrętasów pismem, które widział po raz pierwszy w życiu. Twój ojciec pozostawił to pod moją opieką, zanim umarł. Już czas, by wróciło do ciebie. Zrób z tego dobry użytek. Życzę ci bardzo wesołych świąt. Nie było podpisu. Harry gapił się na liścik. Ron podziwiał płaszcz. Oddałbym za to wszystko, powiedział. Wszystko. Co ci jest? Nic, nic, odrzekł Harry, ale poczuł się bardzo dziwnie. Kto mu przysłał ten płaszcz? Czy naprawdę należał kiedyś do jego ojca? Zanim zdążył coś jeszcze pomyśleć albo powiedzieć, drzwi dormitorium otworzyły się z hukiem i wpadli Fred i George Wesleyowie. Harry szybko zgarnął płaszcz i przykrył kocem. Jakoś nie chciał się z nikim dzielić tą tajemnicą. Wesołych świąt! Hej, zobacz, Harry dostał sweter Wesleyów! Fred i George mieli na sobie niebieskie swetry. Na jednym było duże F, na drugim G. Ale jego jest lepszy, zauważył Fred podnosząc sweter Harego. Widać, że bardziej się przyłożyła A dlaczego nie włożyłeś swojego sweterka, Ronuś? Zapytał George Włóż, taki jest ładny i ciepły Nienawidzę koloru kasztanowego Jęknął Ron i wciągnął swój sweter przez głowę Na twoim nie ma litery, zauważył George Chyba uważa, że nie zapominasz swojego imienia Ale my nie jesteśmy tacy głupi Wiemy, że nazywamy się Gret i Forge. Co to za hałasy? Percy Wesley wetknął głowę przez drzwi, patrząc na nich surowo. Najwyraźniej też już rozpakował część swoich prezentów, bo miał zarzucony na ramiona sweter. Wszedł do środka, a Fred natychmiast ściągnął mu sweter. P, czyli prefekt. Wkładaj go, Percy. My już swoje mamy na sobie. Harry też dostał. Nie! — Nie, nie, nie chcę, nie chcę — wysapał Persi spod swetra, który bracia już mu wciągali przez głowę, strącając przy okazji okulary. — I dzisiaj nie siedzisz z innymi prefektami — oznajmił George. Boże Narodzenie to rodzinne święto. Wyprowadzili Persiego z sypialni spętanego swetrem.